Wiecie co? Modlimy się o przebudzenie i słowo mówi, że sąd rozpocznie się od Domu Bożego. Nie Jest to przyjemne. Ja to jest eee, Teraz tak. Jestem tu bardzo podniecona. Eee, super. To jest w ogóle coś super. My za którym jesteśmy, eee, że tak powiem, fanami prawdy. Zawsze o tym mówimy. Zachęcam tylko do takiego mówienia jeszcze bardziej prawdziwie, tak? Nie w sposób taki, że nikt nie rozumie, tylko mówić w sposób prawdziwy. Grzech to grzech, jak ktoś był złodziejem, to był złodziejem, jak ktoś był prostytutką, to był prostytutką, tak? Tak trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Kiedy nasz syn zapalił marihuanę tak? i umierał od narkotyków, wiele osób nam mówiło, nie wolno tego upubliczniać, rozumiecie? Natomiast Duch Święty do mnie powiedział taką prawdę. cały niebo i cały piepło wie, jaka jest prawda. I co tu ukrywać, tak? I słowo mówi, że to, co zostanie ukryte, będzie wykrzyczane. Rozumiecie? I tak, jeśli my nie powiemy prawdy, to w najmniej odpowiednim momencie diabeł nam wyciągnie prawdę. Diabeł nam wyciągnie prawdę. Jest tak zwany czas przygotowywania. My się modlimy o przebudzenie i ono powoli do nas przychodzi. Nie zawsze jesteśmy na nie gotowi. Nie zawsze jesteśmy na niego gotowi. wiecie o co chodzi? Bóg kiedyś mi powiedział, ja zawsze mam poważnie, a ty? Cześć Agata. Super. Poczekajcie, ja tylko sobie tutaj to wszystko połąkłam, damy i Chciałabym troszkę do was dzisiaj powiedzieć na temat, yy, na temat pragnienia. Mm. W ogóle z pragnieniem jest tak, że pragnienie jest pewnego rodzaju popędem. I wiecie co? Jeśli mamy pragnienie, tak? To nie ma takiej opcji, tak? Że nie popłyną z nas wody rzeki żywej. O tym mówi słowo. W Ewangelii w siódmym rozdziale, 37 trzydziestym wersecie jest napisane tak. A w ostatnim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 która mówi, że ja pragnę, a nie mam. Pragnę i nie wpływam. To jest diabelskie kłamstwo. Jeśli pragniesz, to popłyną z ciebie wody rzeki żywej. Tak? Tak mówi Biblia, ale co dalej Biblia mówi? Jeśli wierzysz w Jezusa, tak jak powiada Pismo. Tak? Więc trzeba wierzyć w Jezusa, tak jak powiada Pismo i odrzucić wszelkie kłamstwo i wszelki fałsz, tak? który tak naprawdę blokuje nas przed tym, aby wejść w rzeczy, w rzeczy prawdziwe. Wiecie co? Takie bardzo ważne pytanie, czy jesteście w stanie zdefiniować czego pragniecie? Generalnie jest tak, że e, namaszczenie świętego jest na nas i wszystko wiemy, ale ja uwielbiam rzeczy prawdziwe. Rozumiecie? Mnie zawsze interesowała praktyka. Teraz jak z Michałem żeśmy wracali z Krakowa troszkę, żeśmy sobie pogadali i wiecie, ja w świecie nie miałam ciekawego życia i kiedy poznałam Jezusa to mnie interesowały konkretne narzędzia do mojego życia konkretne narzędzia nie takie wiesz Pan z Tobą, wszystko się uda Pan Twoją opoką, On Twoją twierdzą, On Twoim grodem warownym co ja mam z tym zrobić? Pan Twoim grodem warownym kiedyś taka kobieta usługiwała i mówi namaszczenie tu weszło a ktoś z zewnątrz kto w ogóle nie był w tym kościele mówi a któręty? Rozumiecie? A któręty to namaszczenie weszło? Ludzie nie rozumieją takich rzeczy. My musimy się stać czytelni dla tych ludzi. Bardzo czytelni. Jedną z rzeczy, którą ludzie lubią u nas w Kościele, to wiecie co to jest? To jest to, że my w sposób normalny się wyrażamy. Mówimy o Bogu w sposób normalny. Nie enigmatyczny, ale w sposób normalny. I wiem, że będzie padała dzisiaj pewna forma iluzji w waszym życiu. Ponieważ słowo mówi, kto pragnie, tak, z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej. Nie ma takiej opcji, że nie popłyną z ciebie wody rzeki żywej. Ale musisz zdefiniować swoje pragnienie. Rozumiecie? Zdefiniować swoje pragnienia. I teraz zobaczcie. Religią jest to, że my mówimy, na przykład pytamy się tak kogoś, czego ty pragniesz? A ktoś mówi, tego co Bóg. Czego ty pragniesz? Ty czego pragniesz? To czego pragnie Bóg jest czymś takim niezrozumiałym. Rozumiecie? Czego ty chcesz? Chcesz seksu? Chcę. Idź, masz męża. Rozumiecie? Rzeczy są bardzo proste. Jeśli ja mam pragnienie, czyli pewnego rodzaju popęd, jeśli mnie popędza ku mojemu mężowi, to ja idę do łóżka z moim mężem. Tak? W konsekwencji tego wychodzą z tego dzieci. Jeśli ja w Bogu czegoś pragnę i nazywam te rzeczy po imieniu, nie ma takiej opcji, że nie popłyną rzeki wody żywej. Rozumiecie? do płynęły rzeki wody żywej, jeśli ty będziesz pragnął i ty zdefiniujesz swoje pragnienie. Amen. Musisz zdefiniować swoje pragnienie. I teraz posłuchajcie, jak to się robi? Musisz zdefiniować swoje pragnienie sam przed sobą. Nie przed człowiekiem, tak? Nie w religijny sposób, że tam no wszystko chcę i tak dalej, wiesz, Bóg ze mną, nie. Nie. Mówimy o pewnego rodzaju przyspieszeniu. Ale wiecie, z czym jest związane przyspieszenie? Przyspieszenie jest związane z zaangażowaniem nas wszystkich. Tak? Potrzebujemy się zaangażować. Mówiłam Michałowi, mam taką koleżankę, siostrę, która prowadzi fundację w Warszawie. I ona bardzo dużo tam zrobiła w tej fundacji. Ja nie chcę mówić jaki ona ma wpływ i tak dalej. Nie o to mi chodzi, ale chodzi mi o to, że ona w tej fundacji zatrudniła mnóstwo wolontariuszy. Mają ogromny, Robią bardzo dużo rzeczy. Na dzień dzisiejszy mają dwa budynki w Warszawie. Jeden na Woli, drugi na Białołęce i tak dalej. Tak? I teraz my też, jeśli modlimy się o poszerzenie, o wpływ, to potrzebujemy się zaangażować my się potrzebujemy zaangażować zobaczcie, to co jest dziś minie, uwielbienie minęło namaszczenie było, ty stąd wyjdziesz i co dalej, musisz zdefiniować swoje pragnienie, trzeba zdefiniować swoje pragnienie i teraz zobaczcie my w ogóle nie mamy problemu z Bożą mocą, nie ma problemu z Bożą mocą, nie ma problemu z pragnieniami bo Bóg mówi, jeśli, że Bóg daje chcenie i wykonanie więc jeśli nie masz pewnych pragnień to możesz przyjść do Boga i On te pragnienia Ci co, On Ci da on ci da te pragnienie. Ale zadaj sobie to pytanie, czy ty będziesz realizował to. Tak? Czy będziesz realizował to pragnienie. To jest bardzo ważne. Posłuchajcie, to jest bardzo ważne. Ja skończyłam szkołę biblijną. Bardzo dobrą szkołę biblijną. Zostałam ordynowana na pastora przez takiego biskupa Samoczkę, który tam wpływa na ileś kościołów na Ukrainie. Ale wiecie co? Jest nie mnie tam ordynowali, a ja w ogóle. Ja to chyba miałam w nosie. Wiecie, o co W ogóle jakoś tak, ja dopiero dzisiaj dostrzegam pewne rzeczy, że ja tak naprawdę nie miałam zdefiniowanych pragnień. Rozumiecie, oni, wiecie, co oni robili? Pochopnie nakładali na mnie ręce. Tu się realizuje to słowo. Bo to, żeby nie nakładać na kogoś rąk, to w ogóle nie chodzi o uzdrowienie i tak dalej. To chodzi o to, aby pochopnie nie nakładać na nikogo rąk ku służbie ku służbie. Co trzeba robić? Trzeba sprawdzać duchowe przygotowanie tych ludzi. Oni sprawdzili moje duchowe przygotowanie. Oni rozpoznali namaszczenie. Ale co z tego, jak ja wewnątrz siebie nie miałam podjętej decyzji, że ja jako ja chcę to uwolnić. Rozumiecie? Ja nie miałam podjętej decyzji, że ja, Agata Cerońska, chcę uwolnić to, co Bóg złożył wewnątrz mnie. I sporo czasu minęło od mojej ordynacji do mojego działania. Rozumiecie? Sporo czasu minęło od mojej ordynacji do mojego działania. Ja musiałam zdefiniować swoje pragnienie. Czego ty chcesz? Czego chcesz? Wiecie, czego chcesz? Nazwij konkretnie swoje pragnienie. Konkretnie. Chcę być kucharzem. Okej. Okay. Okej. Okay. Kup sobie na dzień dobry obieraczkę dobrą do warzyw. Wiecie, wszystko zaczyna się gdzieś od podstaw. Od podstaw. W Królestwie Bożym nie istnieje coś takiego jak zlecenie. To wczoraj tu Święty mi to pokazał, szybko napisał to na internecie. <śmiech> nie ma czegoś takiego jak zlecenie. Wiecie o co chodzi? Jeśli my coś komuś zlecamy, a ktoś tego nie ma w sercu, nie będzie o to dbał. Taka jest prawda. Wiesz, Wykonasz to, ale nie będziesz w tym temacie pasjonatem pasjonatem nie będziesz. A wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, abyśmy byli pasjonatami w tym, co robimy, abyśmy byli pasjonatami. Jest taki moment, że jeszcze jak ktoś nie wie, co ma robić, tak? Przychodzi do litera, pyta się, co mam robić i tak dalej. Pracy jest bardzo dużo, ale celem jest to, abyś odkrył w sobie Boże pragnienia, tak? Abyś je zdefiniował, tak? Abyś wziął konkretne narzędzia do swojej ręki, tak? I w ogóle szedł i szerzył Boże Królestwo. Szedł i szerzył Boże Królestwo. Nikt cię nie może zatrzymać. Wiesz? Nikt cię nie może zatrzymać. Jeśli pali się w tobie ogień, jeśli masz pragnienie, to ja tylko mogę powiedzieć na to Amen. Amen. Michał mówi, biorę teraz sztandar, stawia u siebie na posesji, uwalnianie zniewolonych, wypędzanie demonów, uzdrawianie. Amen! Amen! Niech to się poszerza. Niech strzeniówka pała ogniem. Tak? Niech się Jehowi powynoszą. O to chodzi. Pragnienie Boże, zdefiniowane pragnienie Boże. Czego chcesz? Rozumiecie? Czego chcesz? To są bardzo proste rzeczy. Bardzo. Ja z, e, sprawdziłam sobie tam troszkę z wikipedii właśnie o tym pragnieniu i tam troszkę jest napisane, że pragnienie to popęd. Czyli jeśli ty odnajdujesz w sobie pragnienie, to cię pędzi w tym kierunku. Mnie pędzi, mnie po prostu nosi i pędzi. Ja chcę to robić, co Bóg we mnie złożył, tak? Zdefiniowałam to w ukryciu, nie przed ludźmi, powiedziałam Bogu, tak, chcę to, robię, biorę na swoją klatę, poniosę ofiarę, ponosę koszt, nie będę się skarżyć. Rozumiecie? Nie chcę być wyrobnikiem. Chcę być czym pasjonatem. Chcę być pasjonatem. I teraz zobaczcie, kiedy jest zlecenie, nie ma zaangażowania. A kiedy jest pragnienie, to jest zaangażowanie. Pragnienie rodzi zaangażowanie. Zlecenie przy zleceniu nie ma zaangażowania. Oczywiście zrobimy to, bo to jest dobre. Zrobimy to, bo to jest dobre. Ale tak naprawdę nie jesteśmy zaangażowani. Nie jesteśmy zaangażowani. My modlimy się u nas we wspólnocie o potężny apostolski głos do tego narodu. Wiecie, o potężny apostolski głos do tego narodu. Wczoraj musiałam odmówić komuś, tak, brania udziału w ekumenicznej imprezie. Nie było mi przyjemnie. Moja dusza niekoniecznie chciała to zrobić. Lubię człowieka. Ale mówię, nie mamy czasu, ani przestrzeni. Nie angażujemy się w to. Bo ja wiem, że to nic nie zmieni. To nic nie zmieni. To nic nie zmieni. Rozumiecie? Sąd Boży rozpoczyna się od domu Bożego. Sąd Boży rozpoczyna się od domu Bożego. My musimy w ten naród uderzyć królewskim stylem. Tak? Ludzi zdecydowanych Pragnących świadomych celów. Wiecie o co chodzi? Nie są to łatwe rzeczy, ale możliwe do wykonania, ale możliwe do wykonania. Wiecie co? Kiedyś yy, nie bardzo też wiedziałam do czego tak naprawdę Bóg tych aniołów nam dał. Mówi, o co w ogóle chodzi z tymi aniołami. Pamiętam jak Artur modlił się o pracę i Bóg do niego powiedział Poślij aniołów na krótkę, żeby ci pomogli tam w tej robocie, a drugi, jak się tam posyła aniołów? I taką prostą modlitwą, wiecie, po prostu się pomodlił. O, posyłam was, aniołowie, pomóżcie mi w tej pracy. Wiecie o co chodzi? No bardzo prymitywnie, tak? Bardzo prymitywnie. Nie wiem dokładnie, jak użyć tych aniołów. Ale co za tym poszło? Aniołowie, Boży Mu pomogli, wskutek tego następnego dnia dzwoni człowiek. Panie Teroński, zapraszamy do pracy. Tak to działa. Tak to działa. I zobaczcie, wy Otwórzcie sobie Filipian 2,3 na... Nie, to nie jest to. Czekajcie. List do Hebrajczyków. To jest list do Hebrajczyków 1,14. List do Hebrajczyków 1,14. 1,14. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Zobaczcie, Aniołowie Boży to duchy służebne, które są wysłane Tobie ku pomocy, abyś Ty dostąpił zbawienia. Zbawienie to jest uratowanie, to jest ratunek. Jeśli Ty sobie nie radzisz w jakiejś dziedzinie, tak? Jeśli Ty niekoniecznie radzisz sobie ze swoim pragnieniem, możesz tam zaangażować, czyli co zrobić? Zatrudnić Bożych Aniołów. Bożych Aniołów. Kiedyś taki człowiek miał problemy yy, małżeńskie, wieczorem schodził sobie i modlił się do Boga. I wiecie co? Podczas tej modlitwy miał wizję. Miał wizję, był w swojej kuchni i zobaczył jak gdyby za oknem, że ogromna rzesza demonów wypuszcza w niego strzały. To były takie wiecie, strzały, które gdzieś tam wpadały w jego relacje z żoną. I za oknem stał anioł i trzymał w ręku miecz. I on tak stoi i w ogóle mówi ja tu się męczę w ogóle, a za oknem stoi anioł i nie robi nic. Wiesz o co chodzi? O co chodzi z aniołem? No stoi anioł i on mówi No stoi anioł w ogóle, nie reaguje mi, jest źle, w ogóle mam źle. W ogóle mam źle. Anioł nie reaguje, ale co jest napisane? One są służebnymi duchami posłanymi do pełnienia służby, gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia. Anioł czeka na twój rozkaz. Teraz byliśmy w Krakowie. I taka też kobieta nam właśnie opowiadała, że e, w jakimś tam nurcie, w takim kościele, gdzie tam są jakieś tam same proroctwa, wiecie, i tak dalej, nie? Wszyscy widzą aniołów. I ty, oni normalnie tutaj do nas dzwonią. Tylko aniołów widzą, a są zniewoleni, rozumiecie? Nie potrafią żyć, ale wszyscy widzą aniołów. Ten widzi gołębie, ten widzi pająki, ten w ogóle widzi anioła e, pełnego ognia, z jakimś tam mieczem, wiesz, i tak dalej. I, i Artur się pyta I co ci aniołowie robią? Nic Wiecie co chodzi? Anioł przychodzi i on stoi i nie robi nic co, Na co czeka anioł? Anioł czeka na, twojo, na twój rozkaz Musisz go zatrudnić Zatrudniaj aniołów do swojego życia Zatrudniaj jeśli masz pragnienie Jeśli masz pragnienie budowy Bożego domu, tak? Ale nie radzisz sobie w jakiejś dziedzinie Zatrudniaj Bożych aniołów To jest bardzo ważne to jest bardzo istotne. Zobaczcie, Bóg wkłada nam do naszych rąk konkretne narzędzia. Bóg nam wkłada narzędzia, ale nie bądźmy ludźmi, którzy opuszczają to pomieszczenie i powracają do swoich toków myślowych. Wiecie o co chodzi? Bo wiecie, wiecie czy będzie to przyspieszenie? Ja nie wiem, czy. Przyspieszenie to nasze zaangażowanie. Wiecie? Przyspieszenie to nasze zaangażowanie. My mamy bardzo napięty grafik. Naprawdę, Bo, po prostu bardzo. Ale. Ja się cieszę z tego powodu. Bo my się modlimy o przyspieszenie tak? i odpowiadamy bo Tak. Tak. Czasami jestem w szoku. Ilością telefonów, ilością ludzi, którzy chcą z nami współpracować i tak dalej. I przychodzi takie słowo, że nie dzięki Twojej sile to się wydarzy, Agata. Ale dzięki mojemu duchowi świętemu. Tak? Ale musisz we mnie wierzyć, tak jak powiada Pismo. Nie możesz wierzyć, tak jak Ty chcesz. Nie możesz czerpać z innych źródeł jak tylko z EMI. Bo jak będziesz czerpała z, z siebie i w ogóle znaczy ze starych rzeczy, tak nie podołasz różnym rzeczom. Nie podołasz różnym rzeczom. I teraz zobaczcie, diabeł będzie atakował Twoje powołanie, Twoje pragnienie. Twoje pragnienie jest ściśle związane z Twoim powołaniem żebyście o tym wiedzieli. Twoje powołanie jest ściśle związane z twoim pragnieniem. Mam nadzieję, że Kinga nas ogląda i nie będzie miała za złe, że ja to opowiem. Są ludzie e, z Białej Podlaskiej, którzy byli tutaj u nas kilka razy i tak dalej, zostali skatowani fałszywymi proroctwami na temat tego, co oni mają w ogóle robić i tak dalej. Byli w tym posłuszni, byli posłuszni człowiekowi, opuścili kiedyś Polskę, wyjechali do Anglii, e, stracili ogromne ilości pieniędzy, między nimi relacje się psuły i tak dalej. Kilka razy w swoim życiu robili rzeczy, które im powiedział człowiek. Wiecie o co chodzi? Nie wiedzieli co mają z tym robić za każdy. a ludzie w ogóle kochający Jezusa. Ja wie to po prostu, jestem zła na takie rzeczy. I przed taki moment, że dotarli do nas. Usłyszeli nas w internecie, zobaczcie. Usłyszeli krótkie jakieś poselstwo w internecie, tak? skontaktowali się z nami, przyjechali, zaczęli słuchać fundamentów wiary, zaczęli rozpoznawać to, że Bóg w 90 kilku procentach mówi do Ciebie przez Twoje wewnętrzne, co? Przekonanie. Tak? Twoje pragnienia są Bożymi pragnieniami. Ja nie mam pragnień czpania. Wiecie o co chodzi. Jak ktoś chce spać, no, to ja w ogóle nie wiem o co chodzi. Ja nie mam pragnień pania. Ja mam inne pragnienia. Ja mam pragnienia szerzenia Bożego Królestwa. I teraz posłuchajcie. I kim do mnie mówi tak, chcemy prowadzić kościół, najpierw w grupę domową i mówi, chyba chcielibyśmy mieć kury. <gry> ja tam nie mam wiary o te kury, ja nie mam wiary o kury, ale jak wy chcecie mieć kury, to miejcie, miejcie sobie te kury, ale wiecie co, diabeł przychodził i atakował to pragnienie. Im się wydawało takie to czy my zarobimy, czy nie zarobimy, czy to będzie dobre, czy nie będzie, czy kury będą niosły. Ja mówię, posłuchaj, jeśli to jest od Boga, to będziesz ręce na kury nakładać, kury się będą niosły w ogóle, wiesz, ja nie wiem, ile kura dzień nie znosi jajek, ale twoja będzie znosiła ponad miarę. Wiecie, o co chodzi. Był jeszcze moment, że mąż jeszcze gdzieś tam zaufali jakby w jakiś tam sen, mąż jeszcze wyjechał, klapa i tak dalej, a tu głos, kury, kury Każda musi być, i wiesz, i góry. I co robią? I przychodzi taki moment, że ja już jej nie potrafię pomóc. Dałam jej narzędzia do ręki, ale w pewnym momencie już mówię, ja już nie wiem. Ja ci dałam narzędzie. Tak? Rozpoznałaś pragnienie. Rozpoznałaś Boga. To On, to ja Jachwę mówi do ciebie. Ja w ogóle, ja się już kończę. Ja, się, ja ci mogę głupotę powiedzieć. Jak ci mogę powiedzieć, to ja ci pożyczę kasę. Wiecie o co chodzi. A to w ogóle nie o to chodzi. I na pewien czas między nami się, jak gdyby przez pewien czas nie mieliśmy relacji. I teraz posłuchajcie, co się dzieje. Przed czy tam, kilka dni temu, pisze do mnie SMS-a: A karta? Mamy kury! Mamy 200 kur! Pokazuje mi zdjęcie w telefonie. 200 kur! Szczęśliwi! Rozumiecie, o co chodzi? Ja nie mówię, że ty masz kurnik kupić i kupić sobie kury, to nie o to chodzi. Uwierzyć Bogu, że On jest w tobie, On cię nakręca, On ci daje pragnienia. Biblia mówi, tak? Co mówi Biblia? My musimy w ogóle wiedzieć, co mówi Biblia. Biblia mówi tak, że On daje co? Chcenie i wykonanie. Nie ma takiej opcji, że wzbudza w tobie pragnienie i nie będziesz miał wykonania. To jest w ogóle nieprawda, ale my musimy wierzyć w Jezusa tak, jak powiada pismo. Musimy tak zaangażować bożych aniołów, tak? Musimy ich zatrudnić. Mówi, musimy tak, jak kiedyś Michał powiedział, jak gdyby stanąć w wierze, w wierze. Dzisiaj Bóg Cię będzie dotykał, dzisiaj Bóg będzie mówił do Ciebie, będzie Ci wkładał nowe narzędzia do Twojej ręki. Ale kiedy opuścisz tą salę, tak? Diabeł do Ciebie szepnie, abyś powrócił do starych toków myślowych. I teraz wiesz, co się dzieje? Wszystko zależy od Ciebie. Co Ty z tym zrobisz? Wszystko zależy od Ciebie. Musisz uwierzyć w Boga, że On jest w Tobie. On jest dawcą pragnienia. To On Cię pobudza. Tak? To On Cię pobudza. Wiecie co? Czemu tak napieramy na takie rzeczy? Bo... My, jak wariaci, uwierzyliśmy w naszym życiu w Jezusa. My po prostu uwierzyliśmy w Jezusa i wierzymy Jezusowi. I wierzymy Jezusowi. Byli ludzie, którzy chcieli dla nas różnych rzeczy. Chcieli nas ograniczyć do służby więziennej. Powiedzieli do nas, wy tylko do więzienia. Jak ktoś ma krzywy nos, ma głosić tylko czarownicą. Jak jakieś takie rzeczy słyszałam? Masz krzywy nos? Na sabat! Siedziałeś w więzieniu, Bóg Cię powołuje do służby więziennej. To jest nieprawda, to jest nieprawda. To są ludzkie myśli, to są ludzkie myśli i pobożne życzenia. Czego pragniesz, czego pragniesz? Czy umiecie zdefiniować pragnienie? Ja uwielbiam te prawdziwe rzeczy, naprawdę, posłuchajcie, bo tylko one mają sens, bo tylko one tak naprawdę są prawdziwe. To one są prawdziwe. Pozostałe inne rzeczy to jest iluzja. To jest iluzja. Ja nie chciałabym, żebyśmy chodzili w iluzji, ale widzę, że wiele ludzi chodzi w iluzji. Wiecie, dlatego że Bóg ci daje pragnienie i brak realizacji, to jest co? Iluzja. To jest iluzja. Może nam się wydawać, a ja coś tam robię, ja mówię, ale co robisz? No, pokaż, co robisz. Pokaż, co robisz. Pokaż, co robisz człowieku. I tu nie chodzi w ogóle, wiecie, o Boga, to chodzi o Ciebie. Bo Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. Szczęśliwy będziesz wtedy, kiedy wejdziesz w swoje powołanie. Ja nie chcę robić rzeczy, których ja nie chcę robić. Bóg na przykład nie pobudza mnie, abym prowadziła szkółkę niedzielną. Nie chcę. Aczkolwiek mogę to robić. Jeśli jest takie zlecenie, nie ma komu, ja to pójdę, ja to świetnie zrobię. Wiecie o co chodzi? Ale ja się w tym nie będę rozwijała, bo ja nie mam pragnienia, aby siedzieć z dziećmi. Ja mam inne pragnienia i ja w moich pragnieniach chcę się rozwijać, ale tylko w moich pragnieniach. Nie w moich pragnieniach ja się nie rozwinę. Po prostu się nie rozwinę. Rozpoznaj Boże pragnienie w Tobie. I teraz posłuchajcie, musicie stanąć na straży tego pragnienia, tak jak ze wszystkim. Tak, jak ze wszystkim. Taka jest zasada. Przyjmujemy coś od Boga i musimy to potem obronić. Przed kim? Przed, przed diabłem. Tak? I przed starymi tokami myślowymi. To diabeł chce nas wypijać tak? z prostej drogi prawdy. Ewangelia jest bardzo prosta i głupi na niej nie spłądzi. Głupi na niej nie spłądzi. tak? Ale są ludzie, którzy chcą hmm, poczęstować nasze życie. Nieprawdziwymi rzeczami. tak? Są proroctwa w stylu widzę pająka na tobie. W ogóle chciałabym powiedzieć, że nie ma tego typu proroctw. Tak? Widzę na tobie pająka. Ja mówię, i co z tym pająkiem? Umiesz go zdjąć? Nie. Ja bym to nie częstuj tym ludziom. Tak? Nie częstuj człowieka taką informacją, że widzę na tobie pająka. Wczoraj człowiek do mnie napisał, Agata miał wizję z tobą. A ja mówię, o Boże, już się boję. Ja wiem. I co widziałeś? Twoją twarz. I co w związku z tym? Strasznie się o was modliliśmy! Strasznie się o was modliliśmy! Ja Ale spokojnie w ogóle, ja się modlę o siebie. W ogóle o co chodzi? Ale o co się modliłeś? Wiesz no, Pan mnie w tym prowadził, ja już nie wiem. Ja wiem. Które on wypowiadał w imieniu Józef, że we mnie w ogóle nie uderzą. Wiecie o co chodzi? Jeśli ludzie nie modlą się zgodnie z Bożą Wolą, tak, to tylko mogą narobić problemów. Tylko mogą narobić problemów. Zachęcam Was do tego, abyście rozpoznawali w sobie, rozpoznawali w sobie yy, pragnienia. I wiecie co? Kiedy Ty rozpoznasz w sobie pragnienie, kiedy Ty zaczniesz działać w oparciu o te pragnienia, ludzie będą widzieli tego skutek. Będą ludzie widzieli tego skutek. Nie ma czegoś takiego, że ktoś mówi wiesz, no ja pragnę, ja tam sobie coś idę i robię, tak? Ja wiem, ale nie płyną z ciebie wody rzeki żywej. Ale nie płyną z ciebie wody rzeki żywej. Musisz stanąć w prawdzie, sam przed sobą. Sam przed sobą musisz stanąć w prawdzie. Wiecie, diabeł nie ma litości nad nami i my nie możemy mieć litości, no diabeł. Świat ma wzgląd na osobę, Bóg nie. Zeszłym tygodniu dostałam telefon z sądu, mam taką starą jeszcze sprawę. Gdzieś tam facet do mnie dzwoni. Pani mecenas Agata Cyrońska. I mnie wiecie, takim przyjemnym w ogóle głosem, tak? A ja mówię, o jak mi pasuje, I mówię tak. Tak, Agata Cyrońska, ale nie mecenas, oskarżona. A on, w ościowe! A ja mówię, o matko, od razu do mnie powiedział innym tonem, wiecie o co chodzi? Od razu to mnie powiedział innym tonem, diabeł cię będzie chciał oszukiwać, tak on cię będzie chciał kłamać, będzie mówił, co ty tam pragniesz, jakie ty masz pragnienie, te twoje pragnienie, do czego ono jest. Ono jest dobre. Kiedy ono się połączy z Bożą mocą, tak wypłyną z ciebie wody rzeki żywej i co? I będziesz wytyczał kierunek, jak woda. Woda znajdzie zawsze ujście. Kiedyś jak remontowaliśmy łazienkę, Artur mówi, nie zmieniały tych rur, w ogóle zmieniły te rury. Mówi, nie ruszam tego. Ja mówię, nie ruszamy tego, bo zalejemy ziemińskich, w ogóle stare rury. Norbert tam jakoś coś tam nam porobił rura pękła, ale się woda. Płytki położone. W ogóle leci woda. Ja widzę to. dobrze, że leci woda. W ogóle patrzę, Artur, gdzie jest dużym kluczem. Mówię, źle to widzę. W ogóle wie. jej jej, mówię, niekoniecznie bym chciała, żeby zaatakował tą rurę tym kluczem. Mówię, kurczę, mówię, nie ruszaj tej rury. W ogóle jest Norbert, jakaś tam poksylina, wiecie, i tak dalej. Lepią tą starą rurę poksyliną. Poksylina, na poksylinę. Nie ja wiem, co tam jeszcze lepili. Woda leci! I Norbert Woda znajdzie liście. Nie obawiajcie się tego. Rozumiecie? Nie obawiajcie się tego, że jeśli wejdziecie w swoje powołanie, zgodnie z waszym pragnieniem, że nie popłyną z was rzeki wody żywej. Ale co musimy robić? Musimy to robić jak odważnie, odważnie. Ja wierzę w to, że jakiekolwiek to będzie pragnienie. Ja wierzę w to, że te kury, tak, ktoś może, żeby, ja mam kury. Jak będą tymi kurami wpływać? Będą. Oglądałam kiedyś taki film o przebudzonych miastach, o przebudzonych wioskach. Tam były buraki, ja nie wiem co. Jak Jak co? Jak hipopotamy. Marchewki jak burciamy. Rozumiecie? Na jakiejś wsi zabitej dziurami w ogóle ludzie przyjeżdżali ciężarowami w ogóle zabierali te plony, które ziemia urodziła. Wiecie o co chodzi? Ja w takie rzeczy wierzę. W takie rzeczy wierzę. Modlimy się o to. Modlimy się o prawdziwe rzeczy. O prawdziwe rzeczy. Nie tam takie, wiecie, ogień, ogień, ale gdzie ogień? Co się pali? Co się oczyszcza? Kto w ogóle wstał z martwych? I tak dalej. Wiecie, omijajmy te rzeczy, ale żyjmy w prawdzie. Żyjmy w prawdzie. Najpierw sami przed sobą. Twoje życie w prawdzie będzie naprawdę widoczne dla ludzi. Jeśli ty będziesz żył w prawdzie sam przed sobą, ludzie będą to widzieli. Mówiłam wam kiedyś, że tak naprawdę, kiedy my się otwieramy, tak? Że grzech się nie zmienił. Grzech się nie zmienił. Kiedy my się otwieramy, to my tak naprawdę otwieramy sobie drzwi, tak? Do ludzi. Ludzie potrzebują tych prawdziwych rzeczy. Tych prawdziwych rzeczy. Po prostu my mamy mnóstwo telefonów, właśnie. Ojejku, ja też tak mam. Wiesz, ktoś dzwoni, ja też tak mam. Powiedz mi, ja tak, jak tak nie mieć? Ja bym chodź, powiem ci, jak tak nie mieć. Ale kiedy nie będziemy mówić też prawdy do ludzi, tak? nie będą do nas przychodzić, bo dlaczego mają do nas przyjść? Czemu akurat do nas? Wiecie o co chodzi? Bóg jest prawdą i my mamy mówić prawdę. Prawdę o sobie i prawdę o Bogu. I teraz zobaczcie, co zrobić w ogóle z tym naszym umysłem? E, ostatnio tutaj na, na modlitwie duch Święty mnie dotknął e, i Taki dostałam właśnie obraz tego koziołka Matołka. także w ogóle sobie widzicie koziołek matowek z takim topolkiem gdzieś tam na, na, plecu, na plecach taki koziołek, mądra, bło, głowa błąka się po całym świecie, aby dojść do pacanowa. Bo w ogóle to by się tak chciało zrobić. Chciałoby się coś takiego zrobić, wiecie, w ogóle wie, o Boże, w ogóle jaki diabeł mnie Wiecie, ale to, że ja jestem zaakceptowana w Jezusie, ja się nie wstydzę tego zrobić. Po prostu Jezus jest we mnie. ja się nie wstydzę robić takich rzeczy. Tak, uczę się składać troski na Niego. I teraz tak, Twoje pragnienie, tak? Ty musisz w ogóle w umyśle swoim zrobić pewnego rodzaju zwrot. Jak dbać o swój umysł? Jak to robić? Modliliśmy się tam w Krakowie o, o ludzi. Bardzo dużo ludzi było y, zniewolonych właśnie troską. Dwie dziewczyny to aż wręcz miały taki kamień po prostu w brzuchu. Jeden człowiek był tak poruszony, że rano o piątej rano pisze do Artura jest śpisz? Miał problem ze spaniem, śpisz? Artur mówi, śpię, a ja nie mogę, chcę do ciebie przyjść. Rano dzwoni ten człowiek, przychodzi i wiecie, usługuje mu Artur w ogóle, co zrobić ze swoim umysłem, tak? Co, my mamy władzę nad naszym umysłem aby go przekierowywać na zupełnie inne toki myślowe na zupełnie inne toki myślowe ja jestem w stanie zrobić ze swoim umysłem co tylko ja chcę co tylko ja chcę ja mogę myśleć o czym chcę tak i nie będę myślała o głupotach tylko będę myślała o tym co w górze tak Jeśli mówicie, przy... coś wam powiem najłatwiej jest żyć jak prosie cały tydzień a potem przyjść w niedzielę i chcieć o mod, prosić o modlitwę. To nie jest chrześcijaństwo. Wiecie, to nie jest chrześcijaństwo. Ja bym tak nie chciała. Ja bym tak nie chciała. Jak się nawróciliśmy za wtórem, to ja wiedziałam na 100% z Bogiem. Na 100%, bo my, my żyliśmy w świecie, żyli na 100% z diabłem. Na 100% z diabłem. Mieliśmy uciechę w tym świecie. Tak? I ja chcę żyć na 100% z Jezusem. Nie chcę przyjść z powrotem do kościoła z moją depresją, z moimi jakimiś, nie wiem, lękami, ze stanami niepewności, z tym, że ja w ogóle nie wiem, kim ja jestem, tak? Ludzie mi mówią, a, twoja matka taka, twój ojciec taki, twój lichy wygląd, ty też taka będziesz. Goń się! Nie będę taka. Będę taka, jak mój ojciec w niebie. Amen? Będę taka, jak mój ojciec w niebie. I teraz posłuchajcie. Macie władzę nad swoim umysłem i nad swoimi emocjami. <kluz> Tylko teraz jest kwestia, co my z tym robimy? Czy my latamy w tej głowie tak... Uuu, od rana, W ogóle taki samolot ci wiesz, przeleci przez wiesz, przez głowę i tu już w ogóle nie wiesz. O, która godzina? Tego nie zrobię, W ogóle co? Nie. Od samego rana, tak? Szalom, w ogóle szalom to jest stan stały, to jest pokój, ale nie jakiś taki, że ja pomodlę się o pokój, przychodzi pokój, tak? Potem wychodzę i już pokoju nie ma. Nie, szalon jest stałym stanem, ale musisz zadbać o swój umysł. Jeśli czegoś pragniesz, jeśli widzisz, tak, to jest moje, ja tu widzę moje powołanie, ja teraz biorę strategię, ja biorę od Boga konkretne narzędzia, tak, i ja zadbam o to. I ja teraz tak, zbuduję konkretną budowlę. Najpierw gdzie? Tu. Najpierw tu. Najpierw konkretne rzeczy budujemy tu. Dlatego tak ciągle mówimy o tych fundamentach wiary. Wiele ludzi mówi tak, czemu nas poniżacie tymi fundamentami wiary? Ja wie ludzie, to nie jest poniżające. W ogóle ktokolwiek z was jeszcze nie słuchał fundamentów wiary, kupcie to sobie, spieszcie sobie tym głowy. Rozumiesz? Spieszcie sobie tym głowy. To chodzi o twoje życie i o twoją skuteczność. To chodzi o to, żeby diabeł ci całe życie nie oszukiwał. To chodzi o to, żebyś ty był stabilny, wiedzący, to o to chodzi. Po to to Bóg daje. Nie po to, żeby zrobić nagrywkę, narysować na, na, na tym elewant w ogóle. I co z tym robić? To jest dla nas. To jest pokarm. To jest pokarm. Więc jak wstajesz rano, tak? To w ogóle zadbaj najpierw o swoją bańkę. To jest bardzo ważne. Wiecie co? Ja na początku nie wiedziałam, co mam robić ze swoją głową. Miałam pragnienia. Mówię, Boże, mam w domu dyplom, Jestem pastorem ordynowanym. W ogóle mówię, co ja mam z tym zrobić? Mm, mi bóg. Ale mówię, to Artura, okej, okay. ja mam dyplom. Ty jesteś namaszczony, działamy. <głosy> Wiecie o co chodzi? Ale Bóg mnie powołał. Mnie to paliło od środka. Mówię, jak ja mam to uwolnić? I Bóg do mnie mówi, po prostu bądź prawdziwa. Uwolnij to. Uwolnij po prostu to. Co zrobił? Otwórz swoją buzię. Otwórz swoją buzię. Zacznij od dbania o swoją głowę. Twoja głowa. Nie o Artura głowę, tylko zacznij dbać o swoją głowę. Tak? Ogłaszaj prawdy Boże nad swoim umysłem. Stawaj w ogóle w wierze. Tak? O to, o co cię tutaj w, tym, w tych tematach, w których diabeł próbuje cię wybić z prostych rzeczy. Posłuchajcie, nie ma innego chrześcijaństwa. Nie ma. Nie ma innego chrześcijaństwa. Kiedyś na szkole wiary, w Częstochowie Bóg mi dał takie słowo, że obojętnie kto tutaj na środku stanie i wzbudzi potężne poruszenie, namaszczenie, tak? To jeśli my nie będziemy zmieniać naszych umysłów, to nic się nie zmieni. To nic się nie zmieni. To ty w ogóle nic nie będziesz rozumiał. Nie będziesz rozumiał pragnień, tak naprawdę wizje, które do nas będą przychodziły, one nigdy nie znajdą realizacji. I tak naprawdę te wizje bez realizacji, wiecie czym one są? Iluzjami. To są iluzje. Coś się dzieje, żeby zapełnić lukę, A mnie interesuje praktyczne chrześcijaństwo praktyczne chrześcijaństwo. Chcemy być głosem do tego narodu. Nie tylko do Warszawy. Modlimy się o wpływ. Modlimy się o to, aby być głosem do tego narodu. Ale wszyscy, jak tutaj siedzimy, wszyscy domownicy, musimy mieć jedno źródło czego? Nauczania. Wiecie, bo nie będziemy się rozumieć. Po prostu nie będziemy się rozumieć. Moim marzeniem jest to, abyśmy wszyscy mieli zbudowane potężne fundamenty. Potężne fundamenty, fundamenty, żebyśmy byli takimi miastami, tak? z takim w ogóle murem, których diabeł nie przemoże. Diabeł boi się pewnych osób, pewnych ludzi, którzy wierzą Bogu, ludzi, którzy zaufali na 100% Jezusowi. Na 100% Jezusowi. Wiecie o co chodzi? Nie ma czegoś takiego, że diabeł wobec ciebie wystosował taką artylerię na którą, z którą sobie Jezus nie poradził wiecie o co chodzi? nie ma takich rzeczy nie ma takich rzeczy ktoś ostatnio mówi: no tak, ale to jest tak silne, wiesz no ktoś mi tutaj powiedział, wiesz, no my jesteśmy za słabi, w ogóle, żeby to rozwalić wiesz, rat tak, wiesz, no my sobie z tym nie poradzimy, wiesz i tak dalej, tak Jezus sobie poradził, on zatriumfował nad diabłem, rozbroił wszelkie zwierzchności, moce i panowania, wyśmiał diabła, zadał mu śmiertelną ranę, tak? Przypominajmy diabłu od rana, gdzie jest jego miejsce, Won śmieciarzu, tak? Tam, gdzie jest twoje miejsce, Won od mojego pragnienia, won od mojego powołania, nie masz nade mną władzy, nie będziesz się tutaj panoszył, tak? My musimy zacząć konkretnie ochraniać swoje życie. Zobaczcie, Bóg jest dobry, ale czasami mam takie wrażenie, że nie umiem już im pomóc w ogóle. Mówi, posłałem Jezusa, związałem diabła, mówi, oddałem swojego Syna, zszedłem tutaj na ziemię. W ogóle daję im konkretne narzędzia do rąk i oni dalej mówią, diabeł! Diabeł nie ma mocy nad Tobą. Rozumiesz, nie nadawaj rangi słabym rzeczom w swoim życiu. Wiecie, co przez kilka dni ostatnich strasznie mi się chce spać. Nie wiem czemu. Mówię Dartura, co mi tam za tabletki dajesz? Jakieś białe-niebieskie, łatwo wynające. Ja wie, a ta czerwona na oko. Ja mówię, ale ja widzę dobrze. W ogóle daje mi różne dowoletki. Mówię ostatnio paznogę ci mi się złamało. Mówi lecę, rozrobię ja Mówię, ja nie potrzebuję wapna. Mówię, nie wiem, czy nie chce mi się iść spać w ogóle od tych witamin, które mi bierz. Mówię, Dajesz. Wiecie o co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy bierzmy, bierzmy, tak? Bierzmy autorytet nad tym, co przychodzi do naszego życia. I teraz tak, co ja robię z tym, jak mi się chcę spać? Nie piję kawy, bo postanowiłam, że nie będę piła kawy. Bo kiedy narodziłam się na nowo, to pierwszy głos, który usłyszałam do mojego życia, to był przestań pić kawę. Z perspektywy czasu wiem, że chodziło o moje zdrowie. Potem piłam tą kawę, piłam tą kawę i piłam tą kawę. I wiecie co? Ja miałam problemy z jelitami. I teraz po wielu latach Duch Święty mi przypomniał, Gdybyś zastosowała się do tego, co powiedziałem do Ciebie, w Twoim duchu, tak? nie miałabyś tych sytuacji. I tak samo jest z tymi rzeczami, które Bóg mówi do Ciebie. Nieraz śpiewamy to, nie będziemy chodzić wokół tej samej góry, ale spójrz na swoje życie, nie chodzisz wokół tej samej góry? Co robisz ze Słowem, które Bóg do Ciebie posyła? Co z tym robisz? Co robisz z tym pragnieniem, które Bóg do Ciebie posyła? Wiecie co? Jeśli my tego nie wdrażamy do swojego życia, to my tego nie możemy inaczej nazwać, jak arogancja na poznanie. To trzeba wstanąć rano i trzeba powiedzieć przeklinam Cię, pycho, która podnosi się przeciwko poznaniu Boga. Odsuń się od mojego życia. Nie będziesz władała nad moim życiem. Nad moim życiem będzie władał Jezus Chrystus. Poddam Mu się w stu procentach. Zmienię się na Jego obraz. Tak? Podwyższamy poprzeczkę. Nie zmieniamy się na obraz człowieka. Zmieniamy się na obraz Chrystusa. Jezus Chrystus to jest nasz wzór wiary. Tak? Diabeł nie miał nic na Niego. Piekło Go wypluło. Wiecie dlaczego? Bo diabeł nie miał nic na Niego. Diabeł nie miał nic na Jezusa. I śmierć nie mogła Go utrzymać. Śmierć nie utrzymała Jezusa, bo diabeł nic na Niego nie miał. I diabeł nic na Ciebie nie może mieć. I nie ma nic na Ciebie. Jeśli chodzisz w prawdzie, to on nic na ciebie nie ma. Zdefiniujcie w sobie Boże pragnienia. To są bardzo ważne rzeczy, bardzo istotne. Są one związane z Twoim powołaniem i z Twoim wpływem na ludzi. Tak jak będziesz się zmieniać, jestem ludzie mówią, <śmiech> pomóc się o mój wpływ. Ja mówię, ale jaki? Ale jaki wpływ? Jak chcesz wpływać? No chcę wpływać. Ja wie, ale na kogo i jak? Wpływ jest związany z Twoją zmianą. Tak jak Ty się zmienisz, tak będziesz wpływał na ludzi. Tak? Takim człowiekiem, jakim będziesz, takim liderem, jakim będziesz, takich ludzi będziesz produkował. Takich ludzi będziesz produkował. Takich ludzi będziesz produkował. Ludzi będziesz produkował. Przyjdź do Boga. Weź pragnienie. Czasami jest tak, że ludzie mówią, a ja nie mam żadnych pragnień. Ja mówię, ale to nie jest problem. Ale to nie jest problem, bo Biblia mówi, że ja daję chcenie i ja daję wykonanie. Jeśli nie masz żadnego pragnienia, tak, to przyjdź do Boga, a On ci da to pragnienie. Rozpoznaj to pragnienie, zdefiniuj to pragnienie i zacznij działać, tak, w obrębie tego pragnienia. To będzie Bóg błogosławił. Z tego miejsca popłyną rzeki wody żywej, tak, wytyczysz kierunek, będziesz jak rzeka, będziesz jak strzała, gdziekolwiek się pojawisz, będziesz drążył. Tak, Nikt nie zasypie tego miejsca, które Ty wydrążysz. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Dlaczego? Bo będziesz pasjonatem. Bo nie będziesz wyrobnikiem, tylko będziesz pasjonatem. Tak? Gorliwość o Twój dom nie pożera. Będziesz gorliwy. Będziesz Amen. po prostu, będziesz pragnął. Będziesz po prostu pragnął. Amen. Amen. Amen. Chyba nie mam tu już nic więcej zapisane. Na koniec chciałabym Wam powiedzieć, że oczywiście wszyscy o tym wiecie. Natomiast taka oczywista prawda. Bóg Cię wyposażył. Jeśli się Tobie wydaje, że nie masz odpowiednich narzędzi, to jest to nieprawda. On Cię wyposażył. On cię wyposażył do konkretnego działania. Jesteś namaszczony do wykonania konkretnego zadania. Nie do innego, do konkretnego. Ale zobaczcie, jak to jest bardzo ważne. Ja, żeby nie żyć w iluzji, musiałam zdefiniować moje pragnienia. Ja musiałam zdefiniować moje pragnienia. Ja musiałam się dowiedzieć, co ja tak naprawdę chcę. Aha, chcę to. Okej. Okay. Okej. Okay. Od rana, jeśli diabeł torpeduje mój umysł, tak, to ja występuję przeciwko temu. I teraz powiem więcej: Nic mnie nie zatrzyma. W listopadzie zmarła moja mama, modliliśmy się kilka godzin o jej strzeżenie, nie wstała zmarłych, tak jakby nie, nie została z martwych obudzona, ale wiem, że jest z Jezusem, nie płaczę z tego powodu. Cieszę się tym, że moja mama jest w niebie, tak? To mnie nie zatrzyma. Ciebie nic nie zatrzyma. Cokolwiek się pojawi w Twoim życiu, może Ci coś tam nie wyjdzie, to Cię nie zatrzyma, ale wierz w Jezusa, jak? Tak jak powiada pismo. To, co musimy w Kościele, dajemy Wam konkretne narzędzia, tak? Że tak powiem, torujemy drogę. Torujemy drogę. Po co? Po to, żebyście weszli w pewne miejsca, po to, żebyście wzięli te narzędzia i żebyście działali. I żebyście działali. Poszerzenie jest związany z zaangażowaniem. Tak? Rozpoznawajcie to w, to, w sobie, angażujcie się. Amen. I będziemy latać od Ale Możesz wyłączyć.